B -b -b -180. Jest piątek godzina dziewiąta. Słuchacie podcastu Kapok. Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Płaci audycji na blogu Gniazdo Światów Ne. audycji dziady z lasu na blogu Gniazdo Światów Ne. Jeden czytelnik, pół tuzina autorek. Ponad 30 książek, największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Godaj ponownie wkracza do świata czarów. Podeski przerywa milczenie. Jacek czyta klasyka polskiej fantastyki przygodowej. Słuchacie audycji falanażna przygotowana przez redakcję magazynu Fenix Generacja tm <trybujesz> lat to jest szmat czasu. To, to jest jedna trzecia mojego życia. To jest bardzo długo. Moja córka jest niewiele starsza niż mój podcasting. O jakiś miesiąc. Mój syn ma praktycznie tyle samo, co mój dyktafon Zoom H1, na którym nagrałem większość tego co nagrałem. Gdybym miał policzyć, ile ostatecznie nagrałem audycji, to prawdopodobnie miałbym z tym niejaki problem. Ale myślę, że pół tysiąca to jest takie minimum. 15 lat to jest szmat czasu, ale to się wszystko nie zaczęło 15 lat temu. To wszystko to jest dłuższa historia. Być może ta historia ma Tyle samo lat, co ja. Bo jedną z pierwszych rzeczy, jakie pamiętam z takiego najwcześniejszego dzieciństwa, to było właśnie usypianie przy włączonym radiu. O godzinie 20 na e, radiowej jedynce nadawany był program dla dzieci. Puszczali czasem jakieś słuchowiska, czasem czytali książki autorów młodzieżowych. Czasem po prostu opowiadali, puszczali piosenki. To była taka godzina do dobranocka w radiu. I pamiętam, że to był rytuał, że miałem te 3, 4, 5 lat, to słuchałem zawsze wieczorem radia. I bardzo lubiłem słuchać radia. Zostało mi to bardzo długo. W liceum, szczególnie w początkowych klasach, czyli to już była pierwsza połowa lat 90. Też lubiłem wieczorami słuchać radia. Pamiętam, że jedną z moich ulubionych audycji było u 23 Marcina Jędrycha i Marcina Wrony. Z monterem, z amfiteatrem i z całą tą resztą byłem na tyle zapalonym słuchaczem, że nawet kiedyś pozdrowili mnie imiennie na antenie, to było coś yy, i tak, i to chyba właśnie w liceum tak naprawdę, ja już mówiłem o tym przy których kolejnych jubileuszowych i wspominkowych audycjach, ale skoro ta jest taka specjalna niespecjalna, to mogę yy, to właśnie w liceum obejrzałem film Więcej Czadu z Christianem Slaterem którego bohaterem był Mark Hunter, amerykański licealista który nie mógł pogodzić się z tym, że świat nie jest taki, jak powinien być i który nadawał piracką audycję radiową, której słuchało całe jego liceum. To był film, który zrobił wtedy na mnie ogromne wrażenie i bardzo sam też chciałem prowadzić audycję radio. To był też ten okres, kiedy chciałem zostać dziennikarzem. Wtedy ten ten zawód, ta praca miały trochę inny etos. Teraz bycie dziennikarzem to jest ciężki kawałek chleba, albo jest się faktycznie zaawansowanym <śmiech> dziennikarzem śledczym, postacią telewizyjną, kimś takim, albo po prostu klepie się gównianą wierszówkę, wypisując totalnie bezwartościowe kopii, które jedyne, co ma zrobić, to nakręcić algorytmy. Doszliśmy do takiego momentu, że do internetu pisze się teksty po to, żeby roboty, żeby algorytmy je odnalazły i skolejkowały. Teoretycznie po to, żeby ludzie dzięki tym algorytmom mogli je przeczytać, ale w praktyce, kiedy pisze się dla robotów, to nie pisze się dla ludzi. Dojdę do tego, ale to jest też jedna z przyczyn, dla których nagrywam swoje rzeczy tak, jak nagrywam. Nie dbając o popularne tematy, nie dbając o promocję tego, nie dbając o robienie różnych rzeczy, chociaż czasem robię różne wyskoki. W liceum chciałem prowadzić radio, w liceum prowadziłem audycję w szkolnym radiowęźle. Bardzo pamiętam też, chcieliśmy z kolegami móc rejestrować czasem niektóre nasze wyjścia. To już było na studiach, kiedy bujaliśmy się w kilku z braćmi S bo czasem padały fajne teksty, bo czasem rano człowiek nie pamiętał, bo w ferworze tego wszystkiego chcieliśmy zatrzymać atmosferę, chcieliśmy zatrzymać przygodę, chcieliśmy zatrzymać imprezę. I nadszedł XXI wiek i świat się zmienił i zaczęliśmy mieć dostęp do różnych rzeczy, do różnych technologii. Ale tak naprawdę ja wtedy próbowałem cały czas kombinować z takim tradycyjnym radiem. Próbowałem przymierzać się do shoutcasta, które wprowadzone z... To ta technologia została wprowadzona razem z Winampem. I to jeszcze nie było to. I potem wszył rok 2007. Moi koledzy od komiksu zrobili swój podcast, swing Jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy w ogóle komiksowy podcast w Polsce. A jeden też w ogóle z pierwszych, bo podcasting w Polsce zaczął się... Tak się przyjmuje w lutym 2005 roku. Późnym latem, wczesną jesienią 2007 roku wystartowaliśmy my. Oni ze swingiem, a ja stwierdziłem, że to nie tak się robi. Ja Wam pokażę jak to się robi. I wystartowałem we wrześniu 2007 roku 15 lat temu z podcastem B180. Był śmieszny projekt 3 minuty, stąd 180, 180 sekund opowiadania o poszczególnych zeszytach z Batmanem. I to jakoś poszło. Na początku nagrywałem na Mikrofonie za 15 zł bezpośrednio do komputera i to przejęło się. Potem kupiłem sobie taki za 20. To były zupełnie inne czasy. Podcasting był bardzo niszową, nerdowską rzeczą. Było tam bardzo fajne, znające się, dosyć małe środowisko i stamtąd dobrze wspominam z tamtych czasów takich ludzi jak Skwara. Philips, NTDO, Andrzej Famielec, Krzyszman, który był taką maskotką, bo był jednym z najmłodszych spośród nas, Tomafek, który lubił, kiedy pada. Większość tych ludzi tak naprawdę gdzieś tam jest, coś robi. Chociaż z ludzi z tego pierwszego okresu, którzy zostali i nadal działają, to Mando ze swoją ekipą, którzy prowadzą Świetny, gigantyczny popkulturowy kombajn I jestem pod wrażeniem tego, że konglomerat cały czas im się udaje robić, że mają sobie tyle zacięcia. Z drugiej strony też nie powinienem się wstydzić, bo przez te 15 lat naprawdę z niewielkimi przerwami nadaję ustawicznie. Kiedy B180 już się kończyło, wymyśliłem Kapok. Kapok, czyli kolejny podcast o komiksach. Kapok to było też słowo onumatopeja, wzięta z jednej z moich ulubionych serii komiksowych myzą i Koku, a, które bohaterem był młody student, któremu niewiele w życiu wychodziło, a w zasadzie cały czas mu coś nie wychodziło i te jego nieszczęśliwe perypetie były jedną, jedną z takich fundamentów tej serii. Miał na nazwisko na Godaj <gryw> to znane Wam prawdopodobnie słowo, jeżeli nie słuchacie tej audycji jako pierwszej i znacie moją wcześniejszą twórczość. Kapok robiłem przez dwa lata, twardo, tydzień w tydzień, nie spóźniłem się nigdy. W Każdy piątek o dziewiątej. Była nowa audycja, potem trochę się rozprężyłem, potem robiłem trochę rzeczy na Gnieździe Światów, potem zacząłem robić różne dziwne serie. Przeczytałem na przykład i zrecenzowałem Cały Świat Czarownic. Bardzo dużo Bogdana Pyteckiego, do czego zresztą może wrócę, ale nie wiem, jest mnóstwo różnych innych rzeczy. Mówiłem o komiksach, o filmach, o książkach, o wszystkim. W Kapoku też zrealizowaliśmy wreszcie to nasze pragnienie z kolegami, żeby nagrać imprezę, żeby dać się ponieść. Taki szał. Być może ktoś patrząc na to teraz stwierdziłby, że to taka pato streamerka była. Może i tak było ale uważam, że dziady z lasu były ciekawym przedsięwzięciem. Zagotowały krew wielu osobom i dały radość wielu innym. W tym wszystkim tak naprawdę starałem się zawsze trzymać kilku podstaw. Ważne jest żeby być autentycznym w tym, co się robi. Mówić o tym, na czym człowiek się zna, nie poruszać tematów modnych, bo wszyscy poruszają tematy modne. Oczywiście, że dzięki temu nie osiągam jakichś wielkich sukcesów. Nie jestem może super znany, chociaż cały czas trafia się, że ktoś mi mówi, a godaj, pamiętam jak słuchałem Kapoka, nie? No właśnie. Kuba Martewicz, polski twórca komiksowy, który... Po 10 latach zrobił comeback ze swoim komiksem Henryk Kajdan. Powiedział mi niedawno, mówi, weź wrzuć to na YouTube'a, no co Cię to kosztuje, no przecież to żadna robota, no, w zasadzie tak. Miałem bardzo, bardzo dużo materiału z Gniazda Światów i z Kapoka i postanowiłem rzeczywiście wrzucić go na YouTube'a. przyjąłem taką zasadę, że w środę publikuję archiwalia, a w piątki publikuję rzeczy premierowe. No i słuchajcie, okazuje się, że dzięki temu kanałowi dotarłem przynajmniej do jeszcze 20 albo 25 nowych odbiorców. No jeżeli mówimy o takich liczbach, to jestem skłonny to robić. Nie kosztuje mnie to dużo. Zresztą zawziąłem się w sobie Przerobiłem stare audycje na takie, które można wgrać na YouTube'a, czyli dodałem planszę wideo. Nie oszukujmy się, nie widzę siebie w wideokastach i jakoś w ogóle niespecjalnie kręci mnie bycie youtuberem. Chociaż hmm, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie próbowaliśmy z młodym. Kiedyś nagraliśmy kilka gameplayów z Minecrafta. Wrzuciłem to i, i mam kolejkę tych archiwaliów aż do kwietnia, a jest teraz Pierwsza połowa grudnia, więc dużo. Mam też trochę pomysłów na bieżące, aktualne rzeczy. Cały czas zresztą coś nagrywam. Kapok pojawia się rzadko, co kilka tygodni, czasem co kilka miesięcy, ale wspomagane jest dzielnie generacją TM Semik i różnymi innymi projektami. Plucie w gąbkę i takie radosne pieprzenie zawsze było fajne. Dawno, dawno temu, te 15 lat temu, Mieliśmy takie swoje rytuały, zabawy. Trzeba było nagrać odcinek szeptany, trzeba było nagrać odcinek w wannie. Dopiero po 10 odcinkach wszyscy przyznawali zgodnie, że no, skoro masz te trzy rzeczy zaliczone, to tak, teraz jesteś podcasterem. Była oczywiście odrobina typowego game, gatekeepingu, bo wszyscy mówili, że no stary, bez miksera za 2000, mikrofonu za 6000 i za czegoś tam jeszcze, to nie ma się co zabierać do roboty. Oczywiście, że tak. Jak słucham audycji na przykład Borysa Kozielskiego, który nieprzerwanie nadaje i jest takim środowiskowym animatorem do dzisiaj, po tych wszystkich latach, to oczywiście nie była ziemia, jeśli chodzi o jakość audycji. Ja nadal gram na Zuma H1, którego nawet nie mam za bardzo wygłuszonego noszę go ze sobą. Ma dokręcony taki mały staty z tymi ruchomymi nóżkami, żeby łatwiej go było w różnych miejscach rozstawiać. I mam gąbkę od mikrofonu. Taką zwykłą gąbkę od mikrofonu, która kiedyś była błękitna, a teraz to jest takie nie wiadomo co. Taki musztardowy kolor, bo spłowiała. Jest założona na lewą stronę, bo była trochę za duża, a jak ją obróciłem, to się okazało, że siedzi na, na głowicy od Zuma. Wcześniej zresztą, żeby uniknąć rejestrowania głosek plozywnych, owijałem głowicę od Zuma pończochą. Takie były zabawy w one lata. Teraz środowisko wygląda inaczej. Nie wiem, jak teraz wygląda środowisko, ale mam wrażenie, że podcasty w dużej mierze sprofesjonalizowały się. No, skoro można wrzucać filmiki na YouTube'a i czerpać z tego pieniądze, to dlaczego nie wykorzystać innej formie? Wiele stacji radiowych publikuje w ten sposób różne rzeczy. Są też podcasty profesjonalne, które zajmują się różną tematyką różnorodną, które robią pewne rzeczy. Raz czy dwa gdzieś tam zajrzałem na strony obecnie związane z podcastingiem, na jakieś informacje o konferencjach i tego typu rzeczach. Nie wiem, co to są za ludzie, nie znam ich i szczerze mówiąc nie ciągnie mnie obecnie do środowiska. Rozstałem się ze środowiskiem bardzo wiele lat temu, bo jak w każdej małej grupie trochę ludzie lubili brać się za łby. Ostatnio trafiłem na jakieś stare komentarze e, i dyskusje pod wrzutami. Cóż mogę powiedzieć, trochę głupio się to teraz czyta, ale mam zasadę, że jeżeli coś kiedyś padło w sieci, to niech będzie. Ktoś kiedyś napisał mi w jakimś komentarzu Ciekawe jak będziesz się czuł za 10 albo 20 lat, jak twoje dzieci to przeczytają. No niech przeczytają. Co one nie wiedzą kim jest ich ojciec? Moje dzieci doskonale wiedzą kim jestem, bo znają mnie jedno od 15, a drugie od 12 lat. Ja też je znam bardzo dobrze i je lubię, chociaż czasem potrafią zaskoczyć. Moje dzieci Pojawiały się wielokrotnie w moich podcastach. Czasem jako szum tła, a czasem jako pełnoprawni użytkownicy. Na spacerach, na wyprawach, kiedy wspólnie rozmawialiśmy o gwiezdnych wojnach, mewach, łabędziach, czołgach, klockach Lego i o tym wszystkim. Świetnie się bawiliśmy i do dzisiaj robimy to. W maju zrecenzowaliśmy z młodym. Dwa filmy super bohaterskie No Way Home Nie przejdzie mi przez usta polski tytuł Tego potworek po prostu Czyli tak zwanych trzech Spider-Manów I nowego Batmana Kręci się, to się wszystko kręci Bardzo lubimy robić rzeczy wspólnie Ale ja przede wszystkim bardzo lubię podcasting Myślę, że to jest zajawka, która po prostu się udziela Bo nigdy, kiedy wyciągałem dyktafum Nie było problemu z tym, żeby na konwentach Na imprezach komiksowych Albo w jakichś tego typu miejscach ktoś powiedział nie, nie odezwę się, weź mi z tym spieprzaj, czego ode mnie chcesz. Ludzie śmiali się, ludzie opowiadali o swoich pasjach, o tym co robią. Udzielali mi długich wywiadów, czasem godzinnych. Rafał Szłapa chyba był u mnie najczęściej z okazji polskiej superbohaterskiej de facto serii komiksowej Blair. Jedna z najfajniejszych, najciekawszych polskich serii które wyszły w ostatnich latach. No, rozmawialiśmy o niej parę razy. Raz, drugi, trzeci były to dedykowane wywiady, a czasem po prostu zaczepiałem go przy okazji audycji z dyktafonem wśród zwierząt. <grytanie> Wiem, trochę <grytanie> pogardliwe określenie, trochę pogardliwy tytuł, ale z nawiązaniem do starej, dobrej audycji państwa gućwińskich. No cóż, no, 15 lat to szmat czasu, ale to nie tak, że ten podcasting zaczął się 15 lat temu. To było coś, co siedziało we mnie zawsze, od zawsze. Coś, co chciało wyjść, chciało się realizować, chciało dzielić się ze światem. Tak naprawdę po prostu lubię czasem dzielić się ze światem. Nie do końca interesuje mnie, czy ktoś tego słucha, nie do końca interesuje mnie, kim są ludzie, którzy mnie słuchają. Nie do końca nawet interesuje mnie, ilu tych ludzi jest, gdzie to trafia, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie. To jest taka moja wewnętrzna potrzeba, żeby czasem sobie poterkotać. Jak stary kromaniończyk przy ognisku jedzący rybę, bo już nie ma zębów, więc nie pogryzie mamuta i coś tam gdzieś marudzący o tym, jak to kiedyś Bywało, co zrobił, kogo upolował. Ja też czasem lubię po prostu podzielić się swoją zajawką, opowiedzieć Wam o komiksie, który czytałem i który był dobry, albo który absolutnie nie był dobry i nie powinniście tracić na niego czasu i pieniędzy. Podzielić się moimi uwagami na temat filmu, który mnie rozczarował, albo który zaskakująco mnie nie rozczarował, bo i tak się zdarza. Albo przestrzec Was przed książkę albo polecić książkę. Albo czasem po prostu lubię pogadać o tym, co się dzieje, o życiu i o wszystkim. Przyszło nam żyć w czasach ciekawych, jak to w tym chińskim przekleństwie, a jednocześnie bardzo nieciekawych, ale w czasach, yy, które stawiają przed nami nowe wyzwania. W czasach trudnych, kiedy trzeba znajdywać w sobie różne Często zaskakujące pokłady siły w sytuacjach, których większość z nas nigdy nie chciałaby przeżywać. Może korzystanie z podcastów, może słuchanie podcastów, może tworzenie podcastów jest taką formą na oderwanie się od świata. Może gdzieś tam ten eskapizm pozwala nam zachować zdrowy rozsądek. To jest to, o czym mówiłem na wręczeniu nagród Zajdla w Zielonej Górze dwa lata temu. Potrzebujemy się oderwać, potrzebujemy mieć świat, potrzebujemy mieć miejsce, do którego możemy się schować. Potrzebujemy się śmiać, żeby nie oszaleć. Ja nagrywam podcasty, bo szczerze mówiąc, rzadko zdarza mi się słuchać. Chyba więcej w życiu nagrałem, niż nie wysłuchałem. Być może to jest trochę jak z pisaniem. Miałem taki rok, że więcej napisałem niż przeczytałem, bo kiedy świat się wywrócił do gry nogami, nie miałem ty w ogóle czytać. Za to pisałem. Tak samo jest teraz. Nagrywam, bo uważam, że każdy zasługuje na to, żeby móc czegoś fajnego posłuchać. Są ludzie, którzy, wiem o tym, uważają, że to moje plucie w gąbkę jest fajne. Ja sam chętnie posłuchałbym radia, tylko, że no, jakby to powiedzieć, mam radio w samochodzie. W domu leci gdzieś tam czasem w tle, ale rzadko mi się zdarza. Nie mogę, nie mogę słuchać polskiego radia już teraz, bo to są bloki reklamowe, dwie piosenki, a potem wchodzi jakiś dwóch kretynów, którym wydaje się, że są zabawni i próbują błaźnić się na antenie. I potem znów są dwa bloki reklamowe, sraczka, leki na uspokojenie, nowy samochód i zadłuż się na święta. I potem znów wchodzi jakiś debil i mówi coś. No nie mogę. Czasem, często, ostatnio słucham sobie przez internet radia SPFira z Göteborga. Göteborg zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Poświęciłem mu czteroodcinkową miniserię Dolina Sewonu. Jest do odsłuchania na stronie Kapoka. Nie będzie jej na YouTubie, bo to nie są rzeczy z cyklu tych, które wrzucam na YouTube'a. Na YouTube'a wrzucam rzeczy popkulturowe. Komiksy, książki, filmy, tego typu sprawy. Słucham tego radia po szwedzku, trochę piosenek znam, a oni mówią po szwedzku, ja rozumiem co piąte słowo. Tak naprawdę działa to kojąco na moje nerwy. To też jest rodzaj eskapizmu. To jest taki mój podcast. Czasem wszyscy potrzebujemy być przez chwilę gdzie indziej żebyśmy potem, kiedy tego wymaga sytuacja, byli tam, gdzie jesteśmy potrzebni <śmiech> i dali sobie z tym radę. W tych trudnych w zasadzie czasach kuriozalne jest to, że są jednocześnie trudne, a jednocześnie <śmiech> chyba tak dobrze od lat się nie bawiłem i tak dobrze w życiu mi się pod różnymi innymi względami nie układało. W tych czasach ze wszech miar ciekawych i stawiających nam nowe wyzwania, kiedy co i róż widzę, że ludzie coraz lepiej sobie radzą i coraz lepiej się realizują i tworzą coraz piękniejsze, wspanialsze, coraz bardziej godne uwagi rzeczy. Życzę Wam, żebyście mieli zawsze to, co mam ja. Taki swój własny podcasting, do którego możecie wrócić, który możecie tworzyć i który może dać Wam poczucie, że robicie coś fajnego i dać Wam poczucie, że się w ten czy inny sposób realizujecie. Życzyłbym nam wszystkim tego. 15 lat to jest kawał czasu. Nie jestem już człowiekiem, którym byłem wtedy, a jednocześnie myślę, że jestem nim bardziej niż kiedykolwiek. Ale tak naprawdę chęć tworzenia mówionych audycji była ze mną całe życie. Cieszę się że dzięki temu, że dałem się namówić na ekspansję, na nowe platformy, być może ktoś więcej będzie miał ochotę i okazję wysłuchać tego, co przez te 15 lat powiedziałem na różne tematy. Jeśli będzie miał trochę farta i jeżeli ja będę miał trochę farta, to się dogadamy i spodoba się tym nowym ludziom to, co robiłem. A na razie, cóż, jest piątek godzina dziewiąta prawie dwadzieścia bo zaczęliśmy o dziewiątej a może nawet trochę więcej bo dzisiejsza czołówka była bardzo wyjątkowa i bardzo długa i zawierała wiele czołówek które przez te 15 lat miałem okazję stworzyć nie wszystkie oczywiście, że nie wszystkie bo sam kapok miał ich z dziesięć życzę Wam spokojnego piątku życzę Wam spokojnego weekendu życzę Wam następnych 15 lat razem żeby było ciekawie ale żebyśmy nie musieli skrzytać zębami ze złości na to, że nie zawsze wszystko jest tak jakbyśmy chcieli, a jak będzie tak jakbyśmy nie chcieli to życzę nam wszystkim siły, żebyśmy byli w stanie zaakceptować to pogodzić się z tym i znaleźć sposób, żeby to jakoś obejść bo tak naprawdę, jeżeli coś jest nie w porządku, to nie ma się co zastanawiać. Trzeba szukać sposobów, żeby to zmienić. Życzę nam wszystkim siły na następne 15 lat i na następne 45 lat. Żeby ten świat kręcił się. A ode mnie, cóż, dzisiaj wyszło sentymentalnie i trochę marudnie. W moim stylu bardzo, bardziej niż kiedykolwiek. Życzę nam wszystkim, żebyśmy zawsze mieli okazję dobrze się bawić. Co najmniej tak dobrze jak ja, bracia S, Marcin, Gacy i cała reszta ludzi bawiliśmy się w dziadach z lasu. Kiedyś na starość znajdę w sobie trochę odwagi i przesłucham tą serię, ale jeszcze nie teraz. Pozdrawiam. Godaj. Zadli za mój tata? Mm, mm, mm, to później pazja. Są z piętyczą, a zęzantej. Za